i tak będzie na smutno trochę i marudnie o filmach w kinie ja zasadniczo lubię do kina chodzić chociaż trudno powiedzieć, że miał jakiś szczególnie wyrobiony gust nie przepadam za kurdyjskimi opowieściami o rozsterkach pasterzy, kozłów i za wieloma innymi rzeczami nie przepadam za bardzo za polskim kinem, zresztą nie bardzo jest za czym przepadać Bo mam wrażenie, że Taki odtrambiany, Od lat regres Na tym odcinku Faktycznie się dokonał Generalnie rzecz biorąc Od bardzo dawna Mamy już tak, że kiedy z żoną Wchodzimy do kina, żeby zobaczyć Co grają i co będą grali To patrzymy, patrzymy Patrzymy I wychodzimy Inna sprawa jest też taka, że nie mamy za bardzo kina pod ręką. Znaczy, no mamy, no, mamy do kina te tam 10 czy 15 kilometrów. Trzeba podjechać do Warszawy. W Konstancinie kina nie ma. Kiedyś, dawno temu, kina były dwa. Jedno kino Mirków w dzielnicy no, zaskakujące. To jest o nazwie Mirków przy warszawskich zakładach papierniczych. Kino, które zresztą darzyłem sentymentem, jest dla mnie bardzo ważne, bo tam oglądałem Powrót Jedi po raz pierwszy, tam oglądałem na przykład gry wojenne i oglądałem tam całą masę różnych fajnych filmów. Drugie natomiast nazywało się Kino Beata i było w Hugonówce, w Domu pod Diabłami, który znajduje się po drugiej stronie miasta, na skraju Parku Zdrojowego w Konstancinie i od kilku lat stoi jako jedna wielka ruina. Z tym zresztą jest ciekawa historia, bo Miało zostać poddane rewitalizacji, nawet miejscowa jakaś taka jednostka pozyskiwania na Mazowszu funduszy europejskich odtrąbiła wielki sukces. Co to tam nie zostało zrobione? Jak poszedłem zobaczyć, to zobaczyłem ceglane ściany i brak dachu. I potem przez parę lat ten budynek tak stał, bo w zasadzie nie było wiadomo, czy należy do uzdrowiska jeszcze wtedy niesprywatyzowanego, czy do gminy, ponieważ uzdrowisko zakwestionowało przekazanie. Gminie budynku przez powszedniego właściciela na początku lat 90. Ostatecznie wyszło na to, że gmina, więc może je skończą, więc może coś tam nawet powstanie. Nie wiem, może nawet kino, ale boję się, że nawet gdyby powstało, to w takim miasteczku te niecałe 20 km od Warszawy nie obroni się. No bo jakie będzie mieć nowości, jaką alternatywę dla kilkunastu multiplexów. Ale to zasadniczo nie o tym chciałem mówić. W tym roku było parę filmów, na które chciałem pójść, a. Jak na razie niespecjalnie mi to wychodzi. Najpierw chciałem pójść na Mroczne Widmo 3D. Bo pójść, zobaczyć Gwiezdne Wojny w kinie to jest coś, co nie zdarzyło mi się od bardzo dawna. Nie miałem okazji od 25 lat, bo jakoś emisję nowej trylogii przegapiłem. Zresztą nie darzę jej takim wielkim sentymentem, ale pomyślałem sobie pierwsza część. Zuza lubi Jar -Jara, pójdziemy, obejrzymy i im bliżej premiery tym jakoś tak mniej byłem do tego pomysłu entuzjastycznie nastawiony, a potem pojawiły się pierwsze recenzje, a potem pomyślałem sobie, że w sumie to ona jest jeszcze mała i nie wiem, czy wytrzyma tyle w kinie, bo chodziliśmy do tej pory tylko na poranki i raczej filmy takie krótsze, przeznaczone generalnie dla dziecięcej widowni a usiedzieć dwie godziny a ja i tak, tak naprawdę tego mrocznego widma nie lubię, a to 3D takie podobno nędzne i ostatecznie nie poszliśmy. Potem chciałem iść na Nazis From Mars, czyli na Żelazne Niebo, na Iron Sky. Nie wiem, jak to w końcu po polsku się nazywało. Była jakaś taka plota, że Imperium Firera kontratakuje, ale nie pamiętam, czy to była tylko dowcipna plota na 1 kwietnia, czy faktycznie tak było, czy ktoś się wycofał. Faktem jest, że nie poszedłem i przyznam się szczerze, że nie wiem, dlaczego. Zupełnie tego nie rozumiem, bo wielu moich znajomych na ten film się wybrało, nawet yy... właśnie chciałem powiedzieć, że zasadniczo chwalili, a potem uświadomiłem sobie, że nie widziałem żadnej konkretnej opinii na ten temat, że wszyscy jarali się tym filmem przed premierą, a potem jakoś tak zrobiło się cicho, a może ja po prostu przeoczyłem, nie wiem. I szczerze powiem, nie, nie wiem jak to się stało, że nie poszedłem, czy to nie miałem z kim, czy zabrakło mi gdzieś determinacji, czy po prostu się rozlewniłem, nie chciałem Faktem jest, że kolejnym filmem, na który się do kina chciałem wybrać był Prometeusz. No to już grubsza sprawa, ponieważ to taki jakby restart obcego i Ridley Scott i w ogóle z grubej rury. Cała sieć strasznie jarała się tym filmem i ja też w miarę jak zaglądałem w materiały i wychodziły kolejne trailery, ja normalnie nie robię takich rzeczy. Nie śledzę nadchodzących premier, zresztą trudno jest mi powiedzieć, w jakim segmencie miałbym to robić, ponieważ mało mam ulubionych gatunków. Ja, jeśli chodzi o filmy, to głównie żyję jednak produkcjami, które zostały już wydane na płytach, nadrabiam je sobie albo powtarzam, lubię rzeczy stare, no ale tu było takie zainteresowanie sekundowałem nawet ogromnemu entuzjazmowi KRL-a, który jarał się tym filmem milion razy bardziej ode mnie i, i wrzucał cały czas nowe zajawki, więc byłem na bieżąco. I potem jakoś tak się stało, że ten film wszedł do kin i zacząłem oglądać opinie na jego temat i recenzje. I to było takie coraz bardziej smutne, bo okazało się, że film, który miał być fajny, to tak naprawdę wygląda jak druga część trylogii Matrix że niby coś się dzieje, no niby jest ładnie, ale tak naprawdę nic się nie dzieje, nikt nie wie, o co chodzi yy, i w zasadzie po co to wszystko i podobno na końcu jest taki bardzo jasny przekaz, no to teraz idź na kolejną część. I tak, a, i zrobiło mi się tak troszkę przykro i w sumie odechciało mi się pójść na ten film. Jakoś tak, jeżeli wszyscy mówią, że w zasadzie nie ma po co, bo jeżeli ktoś spodziewał się powtórki z Owcego, to jej nie dostanie. Albo czegoś lepszego od Owcego, to tego nie dostanie. Albo filmu na miarę Ridleya Scotta, to też tego nie dostanie, bo jest widowiskowo z rozmachem i są efekty, ale fabularnie ponoć to kuleje. To w zasadzie ja sobie poczekam, aż to wyjdzie na DVD. nie się nie śpieszy, ja mam czas, nigdzie się nie wybieram. No i tak odpadł mi kolejny pewniak. I przyznam szczerze, że na ten rok mam jeszcze zaplanowane dwa filmy. Pierwszym jest Mroczny Rycerz Powstaje. No i tu mógłbym długo i namiętnie. Drugim natomiast jest pierwsza część Hobbita. Jeśli chodzi o Mrocznego Rycerza, to moi znajomi już mają porezerwowane bilety na premierę minutę po północy czy coś i tak dalej umawiają się, jakoś tak nie mam ciśnienia przede wszystkim nie mam ochoty pchać się do kina, kiedy będzie straszny hype. Podobnie było z Mrocznym Rycerzem, kiedy poszliśmy z żoną kiedy już trochę to wielkie podniecenie opadło, kiedy już były pierwsze opinie poszliśmy obejrzeliśmy, bardzo dobry film sensacyjny, jeśli chodzi o film o Batmanie, no to tak troszkę inaczej, ja pisałem o tym kiedyś na vlogu zresztą Niedalej jak wczoraj miałem okazję wypowiadać się o tych filmach dla czwartego programu Polskiego Radia. Audycja ta kiedyś tam zostanie wyemitowana. Kiedy będę wiedział o terminie, to na pewno się nim na Facebooku podzielę. Troszkę pogadałem. Mam nadzieję, że mało bzdur i że popełniłem mało błędów. Ale jak tak się startuje troszkę bez dogłębnego powtórzenia tematu, i jak się jest fanbojem i nie wszystko kocha, to różnie bywa. Jestem do tego filmu też troszeczkę nastawiony. Nie powiedziałbym sceptycznie, ale z dystansem. Mam tu dysonans z postacią bejna, z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na wygląd, który nie jest tak drastycznie zmieniony jak wygląd postaci granej przez Hefa Ledgera, która bazowana była na Jokerze, ale jednak za bardzo kojarzy mi się z maską Hannibala Lectera i jakoś tak dziwnie. Druga rzecz, że ta postać już kiedyś w kinie wystąpiła, w filmie Schumachera i wolałbym nie wiedzieć jak to wyglądało i co z tą postacią w tym filmie zrobiono i nie zastanawiać się ani po co, ani dlaczego ani tym bardziej pamiętać efektu. Myślę, że Nolan nie zrobi takiego kiksa i nie pozwoli sobie na taką skuchę. Chociaż bądźmy szczerzy, nastawiam się znowu raczej na dobry sensacyjniak niż na coś, co zachwyci mnie jako fana. Nie ukrywajmy, m, lubię te jego filmy, natomiast jestem fanem filmów Bartona. To nie jest dla nikogo nic nowego ani zaskakującego. Niemniej jednak... Mam szczerą wolę na Mroczny Rycerz Powstaje jakoś, dopóki będzie w kinach grany, wybrać się. Zdarzyło mi się wybrać. Na poprzedni nie zawiodłem się. Liczę więc, że i tym razem dam radę. Nieco trudniejsza jest sytuacja, jeśli chodzi o hobby. Ja tę książkę bardzo lubię i znam ją od bardzo wielu lat. Czytałem ją wielokrotnie, ostatnio kilka miesięcy temu z moją córką. Dla której historia ta już była strawna, chociaż nie wszystko było jasne. Pamiętam, jak w momencie, kiedy przedzierali się z domu Beorna dalej na zachód, spytała mnie: A po co oni tak idą na tą wyprawę? Nie mogliby nie iść? Co ciekawe, myślałem nawet, żeby może zabrać ją na ten film. Trudno mi powiedzieć, czy on będzie dla niej odpowiedni. Będzie miała niecałe 5,5 roku, więc to też zależy od tego, czy ją wpuszczą. Zależy, na ile on będzie straszny. Natomiast na płatce pierścieni jest jeszcze trochę za mała, tam te sceny batalistyczne i parę innych rzeczy. To jest coś, co mogłoby dzieciaka przerazić. Sądzę więc, że raczej nawędziemy ten film i, i obejrzymy go kiedyś wspólnie na DVD. Zuza jest zresztą, myślę, że użycie słowa fanka i będzie odpowiednie, jest wielką fanką Goluma, Kiedy czytaliśmy Hobbita, to e, po sekwencji w podziemiach Goblinów. Bardzo ją interesowało, co się stało z Golumem. Co się stało z Golumem, gdzie on zniknął. I kiedy wzięliśmy się, jakiś czas temu zaczytanie pierwszego tomu, władcy pierścieni, to też ta sprawa wracała. Kiedy padało słowo pierścień, zawsze było pytanie, a Golum, a skąd Golum, i musiałem jej opowiadać o tym wszystkim, co wydarzyło się pomiędzy. Hobbitem, a władcą i co wydarzyło się wcześniej przed Hobbitem, skąd Golum miał pierścień, co to w ogóle był za pierścień, dlaczego Zauron chciał tego pierścienia. Myślę więc, że dla niej taka filmowa wersja byłaby fajna. Ja troszeczkę ubolewam nad tym, że film ten został rozbity na dwie części, które przyjdzie nam oglądać w odstępie roku. Ja bardzo chętnie widziałbym go zrealizowanego tak, jak u nas realizowało się adaptację przygód Pana Kleksa. Dwa filmy z przerwą w środku, tak żeby dzieciarnia dała radę, ale taki zmasowany atak. To jest właśnie dobry pomysł. Tak jak trylogię, jeśli ktoś chce oglądać, to dobrze sobie na to zarezerwować trzy wieczory i zrobić to, że tak powiem, hurtem, bez specjalnych przerw. Oczywiście no, można nie być fanem Petera Jacksona. Trochę też... Mam ten problem, że we współczesnym kinie brakuje mi magii. Patrzę na to wszystko tak jak na przykład na te zwiastuny z Prometeusza i dobrze wiem, że tam siedzi jakaś karna armia hindusów pracująca na linuksowych klastrach i generuje to wszystko. Że ci ludzie siedzą w jakimś pokoju obitym zieloną szmatą na fotelach, na których i tak brak połowy elementów i gadają do siebie i gapią się w powietrze i to wszystko nie jest prawdziwe. Myślę, że to jest w dużym stopniu Powód, dla którego kino fantastyczne dla mnie przestało być atrakcyjne. Kiedy doszliśmy do momentu, gdy kino przegoniło, przerosło rzeczywistość, ono po prostu przestało ją odzwierciedlać, przestało ją pokazywać Pokazuje nam się złudę i niestety to nie jest nawet kwestia tego, gdzie ja pracuję i czym się interesuję. Dla mnie straciło to urok. Kiedyś było to jakieś wyzwanie, pokazać coś, co nie istnieje, za pomocą czegoś, co istnieje. W momencie, kiedy do kina weszły komputery, kiedy ja widzę reportaż z planu Hobbita i widzę wielką, wielką halę, w której można byłoby zaparkować parę tirów, w całości pomalowaną na zielono i stoją tam jakieś smutne, zapyziałe cztery pnie z drewna albo czegoś podobnego do drewna, bo być może jest to gips obity tkaniną i leży kilka kartonowych kamieni i banda kolesi, Ugania się po tym wszystkim, drąc do siebie reja i widzę potem gotową sekwencję, kiedy grupa krasnoludów i jeden hobbit zapieprzają w pełnym pędzie po gęsto zarośniętym lesie, gdzie jest pełno drzew, pełno krzaków, gdzie pięknie operuje słońce i przenika to wszystko, to ja niestety gdzieś oczyma wyobraźni, widzę z tyłu za nimi ten zielony karton gips, pośród którego oni biegają i tak jakoś jest mi przykro. I może właśnie dlatego z jakiegoś powodu ostatnio rzadziej chodzę do kina. A może po prostu powinienem zrezygnować z kina fantastycznego. Smutny taki trochę ten odcinek, ale to przykre, kiedy coś, co człowieka zawsze fascynowało, bo fantastyka pociągała mnie odkąd pamiętam i zawsze lubiłem takie produkcje i do dzisiaj pamiętam dreszcz przerażenia, kiedy oglądałem Saturn V z tym aktorem, którego nazwiska, teraz nie mogę sobie przypomnieć, takim znanym, którego dabingowali, bo reżyserowi nie podobał się jego akcent i widziałem tego straszliwego robota, który mordował ich tych tam wszystkich i nawet ten biedny Kirk Douglas nie dał rady go pokonać. Kiedy Oglądałem różne inne produkcje i to wszystko było takie niesamowite, kiedy pierwszy raz zobaczyłem w kinie Jabbe Jodę i Miecze Świetlne. Chyba po prostu jestem już starym pierdzielem, który szuka dziury w całym, ale dla mnie magia się ulotniła. Niemniej mam, tak jak zaznaczyłem, szczerą wolę pójść na nowy sensacyjniak Nolana i na nową superprodukcję Petera Jacksona. Nawet jeżeli będę musiał potem zrzymać się na to, że zmiany, które wprowadzili, a jest ich bardzo dużo, bo Jackson ma zamiar przecież film troszkę podrasować, uzupełnić o wydarzenia, które miały miejsce, ale w książce się nie pojawiły i dopasować go do trylogii. No bo nie oszukujmy się, Hobbit jest jednak bajką dla młodszego odbiorcy w porównaniu z trylogią czy z Silmarillionem są tam dosyć duże rozbieżności i, i to ładnie się niby składa wszystko, ale jest napisany zupełnie inaczej, pod innym kątem. Na koniec, ponieważ mam czas i ponieważ mogę i ponieważ to jest moja audycja, jeżeli mam ochotę, to będę pierwszy bez sensu i będę robił milion dygresji. Tolkien już w końcówce, chyba w ostatniej dekadzie swojego życia miał taki pomysł, żeby przepisać Hobbita właśnie go tak troszeczkę, ujmę to neologizmem, upoważnić, dopasować bardziej do trylogii, wyrównać pewne nieścisłości i jakoś tak go, nazwijmy to umownie, podciągnąć, ale zdaje się, że stosunkowo szybko pomysł ten porzucił. Może to i lepiej, bo to jest w końcu baśń i być może zrobienie z niej rzeczy poważnej wcale nie wyjdzie i na dobre. Od tym się przekonam, jeżeli pójdę do kina. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tak, jak chciałby Koko, który jest sympatycznym młodym człowiekiem, ale ma czasami zupełnie absurdalne i groteskowe pomysły. A jednym z nich było stwierdzenie, że Hobbit nadawałby się na musical. Wiesz, Koko, to nie jest kwestia różnicy wieku, to jest kwestia tego, że żyjemy chyba w zupełnie innych światach. Z Hobbita nie byłoby dobrego muzykalu. Życzę Wam wszystkim dużo weselszego weekendu niż mój nastrój w związku z chodzeniem do kina.